Mają dwa mikrofony. silni, zwarci, gotowi. i gotowi. Mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Na wiemy na wiemy i jest y, dzisiaj 10 listopad 2005. Dnia 21.33. Kogo obchodzi godzina tak naprawdę? <głosy> <głosy> Kogo do jasnej cholery obchodzi godzina? Nie rozumiem, przygotowałeś no. sobie to już wiesz. Nie, nie, nie, nie wcale z tego nie mnie? ale tak naprawdę po co datę, przecież data jest w i wszędzie. No właśnie no. dziesiąta. Jeszcze nie zrobiłem prawie nic do mojej roboty i będę musiał się spiąć. Bardzo szczę stałe szczęście, że wypadasz do Gdańska, bo będę miał czas, żeby się tym zająć. No tak. W każdym razie a, bardzo dziękujemy, że cały o, czas jest... nas, jeszcze nas słuchacie. Jeszcze, jest? jeszcze, jeszcze. Pomimo faktu, że jesteśmy naprawdę rzadko, to jednak fajnie, że nas słuchacie. I ma, uwag <laughs> ma uwaga techniczna. E, przepraszamy, jeżeli e, Jacek Jasek z z PL, którego serdecznie pozdrawiam. Własność w, w nam też jesteśmy troszkę mamy tak zwane przestery. To znaczy, jeżeli jest bardzo głośno, bardzo, a potem jest tak, tylko, to znaczy, że tak jest niedobrze. Nie jesteśmy normalni. To cel e, Dobra, y, jedziemy z, z wiadomościami. Uh, Raper. Uh. Kirk Jones, lider hip-hopowej formacji Onyx, będzie nowym Blade'em w serialu telewizyjnym w na czym? W serialu telewizyjnym Blade. Ja nie usłyszałem wytniemy może to potem. Nie, dlaczego? To jest bardzo ważna no nie, informacja. Co to, co to... Słuchajcie, nad scenariuszem pracował David Goyer, który został pracował przy Batman początek. Mhm. Wspaniale. No to może to świadczy o tym, że to będzie naprawdę dobry serial. To, był to będzie świetny na pewno będzie przełomowy, ja myślę. No właśnie. To Co to w ogóle jest za news? <głos> to jest bardzo dobrze wziąłeś. Wziąłeś. Skąd ty to wziąłeś? Powiedz, powiedz mi szczerze, skąd ty to wziąłeś? No słuchaj, to albo ze stop albo z filmu. Dokładnie nie pamiętam. O Bole. To jest minuta ciszy z faktu, że <głos> e, będą kręcili serial telewizyjny. Teraz będziemy, teraz nie będziemy nic mówić. Teraz twoja kolega. Moje. Ale to jest coś ciekawego w tym, przepraszam. Co, w tym. No w tym, w tym, w tym że to jest Blade? No to jest, to jest bardzo ważna informacja, no. że to jest Blade. No słuchaj, nie podobał ci się Blade? No nie, z no mi się bo nie. Każdym odcinkiem podobało. jestem jeszcze bardziej zaskoczony. <laughs> o, to było dobre, <laughs> to tak, mi się podobało. Z każdym odcinkiem, tak, z każdym odcinkiem tak, tak. Jestem jeszcze bardziej zaskoczony, że robię następny. następny. Tak, a jak już zrobili, właśnie ten serial telewizyjny, to, to jestem tym bardziej. Dobra, to, to było nasze krótka, Ale, krótka, słuchaj, krótka minuta wiesz, ciszy. Kto będzie, wiesz kto będzie. E, będzie tam, tam, Jezu, stacja telewizyjna Spike TV. I nie, no to... żart, żart, ale nie, Spike Ali. Naprawdę jest, jest, jest, jest Spike stacja... Ali? Nie mam pojęcia, ale. Oczywiście nazwa jest y, wielomówiąca, ale wydaje mi się, że nie, że nie ma to nic wspólnego ze Spike Ali Co nie zmienia faktu, to że to, to główny to bohater jest skóry jak Blade, więc wy. Czarnoskóry, Blade, telewizja jest Spike TV, więc wszystko jest jasne. Wszystko jest Będziemy, jasne. wiesz, mordowali białych, białych wampirów. <Sherry> a faktycznie. No, tak, a, no, no właśnie, no, ten, bo na Blade Hmmm... nie pomyślałem, że, żeby, że w Blade zawsze ginali biali. No właśnie. Był tam czarny wampir? bo był jakiś. No to, to, to, to, to, to ta tak, ta... czarnoskóry był chyba na w, t, w Trójce, jeżeli dobrze pamiętam. Ja pamiętam, że jego matka była. była a na tak, naprawdę też się tam mlała. No dobra. dobra, przejdźmy do czegoś ambitniejszego, bo już mi się niedobrze. dobrze od tego całego Blade'a i tych czarnoskórych różnych akcentów. Woody Allen ujawnił tytuł swojego nowego filmu. <grych> Co za news. Nie, to jest coś ciekawe. Film będzie się nazywał Scoop. Wróci w nim Woody Allen w, w roli aktora. Film jest następnym filmem po obrazie, którego jeszcze nie mieliśmy przyjemności oglądać na polskich ekranach, czyli matchpoint ze Scarlett Johansson z, z Hugh Jackmanem film na pewno wrzucę z, z do Zwiastuna bo Zwiastun jest na bardzo warto obejrzeć jest o tyle nietypowe, że filmy Woody Allena są, mają pewne, pewien taki no... Jackson? Jackman Jackman, nie Jackson Jack <laughs> Jackman. Jackman. Hugh, Jackman. Hugh, Jackman. Hugh Jackman Jackman i, i, i Scarlett Johnson. On jest w ogóle znany z tego, co na Broadway'u e, Tak, tak, na Broadwayu. E, tak, Jackman, gdybyście nie wiedzieli, jest świetnym Broadwayowym aktorem, śpiewającym i tańczącym. Tak, proszę Państwa, gdybyście nie wiedzieli. No tak, no bo wszyscy go kojarzą z X Men. Albo z, z tak. tego, z Katie tak. Leopold. A on naprawdę przepięknie śpiewa, ma się... fantastyczny głos. Bardzo tam, nie wiem, jeśli tam w okta oktaw liczy jego głos, ale jest naprawdę podobno fantastyczny. Ja miałem przyjemność obejrzeć kawałek i naprawdę... Bo oni tam puszczali Actor Studio. Tak, wtedy, tak. tak. I, i, to, I to naprawdę robi wrażenie. No wracając w każdym razie do Budy Galena. Matchpoint y, to jest film, który jest bardziej sensacyjny y, i bardziej y, jakby... Bardziej dynamiczny niż wszystkie, wydaje mi się, poprzednie filmy udany. Znaczy przynajmniej będzie, nie widziałem go. E, zobaczcie, bo to jest zwiastą, W życiu mi się nie domyślił, że to jest film Łódego Elena. Jak zobaczyłem na końcu nazwisko Łódego Elena, myślałem, że spadnę z krzesła. Bardzo warto zobaczyć. Piotrek? E, więc e, Borcuch i Trzaskalski, bardzo dziwny team. Borcuch jest bardziej znany z takich e, filmów e, ofowych. Natomiast nie, ostatnio nie, bo to zrobił Magda M bardzo komercyjną. Natomiast Trzaskalski też jest taki, to jest bardzo o to sprawę. Obaj postanowili zrobić um, serial telewizyjny o komisarzu Groszu. Nowy. o, sensacyjny. Pod tytułem Mrok, w którego rolę wcieli się pan Robert Cox. A, czytałem. Wiąckiewicz, znaczy, czy, czy, czy, tak. Pamiętam Wiąckiewicza. Tak. Właśnie on teraz grał ostatnio w tej, w tym filmie Machulskiego. Najnowszym. Jak się nazywało O i tak dalej. No o. No, no właśnie. To się wytnie potem. No, no, no, to już Ale... nie pierwszy raz mi się, się zdarza. Tak, tak, no pamiętam, nawet No i... w każdym razie autor scenariusza jest Andrzej Swat. I będzie odcinków, proszę ciebie, 8 na razie. To dobrze. Minutowy. Krótkie seriale w Polsce z mają taką tendencję, że o, o, są Bo We że też było tam chyba 10 czy tak, 12 odcinków. 20, 3, tak. Albo 13. 13, może nie. No, no fajnie, do tak. Tak, fajnie, w fajnych seriale polskie 8 odcinków. Tak, ten tak samo jak oficer. 10, 11, 12, 13. Tak? <grystanie> Okej. Okay. Wiadomość, która mnie bardziej jakby za, za, zaintrygowała, e, którą wy, wy, wy, wysupałem sobie z filmu dzisiaj, to jest. wiadomość się nazywa. Tłumaczka na komórkach powodem protestów włoskich kiniarzy. Na początku przeczytałem włoskich kucharzy. <grystanie> Nie wiedziałem dokładnie o co chodzi. E, Okazuje się, że, że tłumaczka polaka, którą mogliśmy oglądać na ekranach polskich kin bodaj, nie chcę skłamać, 3 miesiące temu, coś w tym tak To jest przesadne. Tak? Wcześniej jakoś? Tutaj tam, że w wakacje chyba leciało. No, w każdym razie tłumaczka jest sprzedawana przez jedną z firm, jedną z dystrybutorów we Włoszech na komórki. Można za 9 euro sobie ściągnąć, na, ponieważ jesteście, słuchacie podcastu, nowego medium, więc myślałem, że. Doedukujemy się wspólnie na temat nowych technologii i wideo iPodów i oglądanie filmów na PlayStation Portable i tak dalej, i tak dalej, no więc można sobie kupić za 9 euro. E, film, który równocześnie jakby wszedł na ekranach. E, najciekawszym wszystkim jest komentarz Roberta Beniniego, który powiedział, że oglądanie filmu na telefonicznym wyświetlaczu to jest bluźnierstwo. Co ty o tym sądzisz, Piotrek? Nie. Nie, nie się. Nie, dlaczego? To każdy może to to, tak, to, ty to ty na tak, tym tracisz, prawda? Bo ty, na, jeżeli w ogóle na czymś tracisz, powiedzmy, tracisz na jakości, tracisz na, na tym takim doświadczeniu kina, prawda? że ludzie przychodzą do jednej sali, zbierają. Tak samo się razem, jak był. Jak był kiedyś, kiedyś, popcorn. To, to, to, to, to, to ty, tracisz. No, tak. Ok, no, no, no bo zrobiliśmy Tak samo, Tak samo jak, jak było w, w przypadku tych małych telewizorków, które można było podłączać do. E do akumulatora w, w samochodzie, takie małe, mm -hmm. I, I to sobie tam, wiesz, jechali... Stare, ruskie, i czarno jeszcze. Oczywiście policja stawała w, przed, przed ekranami, znaczy przed, w telewizorze i mówili na temat tego, jakie to jest niedobre, bo, bo przecież odwraca wzrok od... Od Od, od, od, od, od, drogi. Wyjazd, od mm -hmm. drogi, prawda, i tak dalej. No i też można się przeczepić. A to jest po prostu jeden krok od telewizora w samochodzie do komórki w kieszeni. Tak, tak, prawda? Już, już, już coś takiego było. No dobrze. Słuchajcie. Krystyna e, Rizzy mm. e, i Rizzy With Witherspoon, Witherspoon. Tak, mm. właśnie, With Witherspoon, e, będą grały w, wspólnie w filmie pod tytułem Penelope. Okej, okay, i w tym będzie e, oczywiście e, Skywalker. O, oh, Christensen. Właśnie i film jest bardzo głęboki opowiadany. On znowu, on znowu, on znowu coś zagrał. Ja już Za, powiem, zagrał, że on nie będzie, gra. nie, on że nie nie będzie on grał. Nie, tak, będzie on nie będzie grał, bo to jest doznał olśnienia ta... Do właśnie w trakcie nie. jogi, buddha. Pokazali, i pra... mu, pokazali mu chyba kontrakt no. Bardzo możliwe, <laughs> bardzo możliwe. No w każdym bądź razie pan Krystiansen zakocha się w pięknej kobiecie, która się urodziła z twarzą <laughs> Okej, okay, dobra, rozłożyłeś mnie tym tekstem. <głos> Dobrze, okej, okay, no nie, dobra, te końcówki nawet ja się nie spodziewałem. No. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać, ale to może w następnym podcaście. E, był taki krótki news na filmu na temat abonamentu, na temat tego, że abonament, no może chwilę pogadajmy, na temat tego, że, a... że wpływy z abonamentu spadają. A ty płaczysz? Szczerze? No. Nie. no, a ja płacę, a dlatego ty nie płacisz? Dlatego, że nie oglądam telewizji. Ja oglądam. No to, Krzyżyk, na no, drogę. No to drogę. Ja powinien płacić, ale twoja matka ogląda. No moja mama ogląda, no właśnie. ale moja mama płaci. Płaci, ja Tak, bo... tak, No, to, ja nie no płacę. to w takim razie, no, wiesz, jest... Nie, ale mamy dwa telewizory, ja za swój nie płacę, moja mama ale ty płaci. musisz zresztą. za swój płacić. No muszę, no bo mam telewizor. Nie, ty płacisz się za mieszkanie, że od, od... Nie, Nie, nie, nie, nie, płacisz się ja? od odbiornika. Od odbiornika? Nie, płacisz od odbiornika, za każdy odbiornik musisz płacić. No w każdym razie jest... Nieos... Ja Przeczytajcie tak, sobie... Ja mam dwa no. odbiorniki, ty nam płacę za jeden. No to, no to, że, życzę powodzenia, jak cię odwiedzić No to, ale w takim układzie ja płacę za swój, a matka moja nie płaci. <laughs> no a kto ogląda więcej? No ja. Nie, nie no w sumie porównam. równo pewnie. Słuchajcie, no w każdym razie spadają wpływy z abonamentu, w ogóle jest taka tendencja, wydaje mi się, na, na świecie, tego w tym nie zobaczycie, nie przeczytacie, ale w ogóle jest tendencja taka, że, że, że abonamenty spadają, te płacone jakby w formie takiej publicznej daniny, to wpływy z nich konsekwentnie spadają, trzeba będzie wymyślić coś nowego. jestem bardzo ciekaw, co wymyśli telewizja i co wymyśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która miała być zniesiona, ale nie będzie, jak widać chyba. No najprawdopodobniej zainstalują taki specjalny sprzęt w rzecz monetę, już, że... tak. Już czekam, aż mi ktoś przyjdzie i będzie sprzęt instalował. No. no dobra, słuchajcie, no to tyle. Dzisiaj będziemy muzycznie się utrzymywali w klimatach troszeczkę etnicznych. Maszap? Nie, nie będziemy szapów. Nie będzie mashupów? Nie będziemy szapów w... w nie będziemy szapów, ale to wyjaśnię może pod koniec, dlaczego nie będziemy szapów. W no każdym razie dzisiaj puszczamy artystkę, która jest fantastyczna. Ma piękny wokal. Nazywa się Hungry Lucy, czyli głodna, głodna Lucy. Głodna Lucy. Um, utwór się nazywa In the Circle, czyli w kręgu. Nie wiadomo w kręgu czego. W kręgu kamiennym. Może być w kręgu kamiennym. Hungry Lucy In a Circle. W celuloidzie. W celuloidzie. Wracamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o najnowszym filmie, można powiedzieć animowanym, niestety znowu. Obiecaliśmy sobie, że już nie będziemy... Nie, spokojnie, to aż, aż tak animowany. animowany nie jest. No jest bardzo, jest bardzo animowany, <głos> no, jest... jakby nie było. No słuchaj, to jeżeli... Już się domyślacie pewnie, o czym mówimy. Mówimy o, o, o pannie młodej, która jest gnijąca. Która jest gnijąca. Czujesz się jak w szkole. <laughs> nie powinniśmy sobie chyba przekazywać głosu w ten sposób. Nie, to bardzo... Bo, ale to zwykle dobra. robimy tak, jak któryś z nas nie pamięta, czegoś nie chcemy dać w topy. Prawda, Piotrze? Mm -hmm. <laughs> Albo któryś z nas czegoś nie pamięta, prawda? Co ty na ten temat sądzisz? <laughs> dobra. Wiele, wielu, wielu naszych słuchaczy mówiło nam, że powinniśmy zaczynać recenzję filmu od powiedzenia, o czym jest film. Jest gniająca panna młoda, jest od gniającej panny młodej, możemy przechodzić do historii. Jest, historia jest utkana troszeczkę tak po szekspirowsku, co, co, co chyba się chwali scenarzystom. Mamy dwie rodziny. No wi wiadomo, początek, początek straszliwie przypomina Romeo i Julian, no bo mamy dwie rodziny, które chcą, żeby para się pobrała, jedna ma majątek, druga majątku nie ma, ale jest bardzo wysoko postawiona. Transakcja wiązana, transakcja wiązana w sumie powinna się udać, bo młodzi się poznają, lubią się, Pan młody skacze do lasu, tutaj wchodzą nam jakieś takie klimaty bardziej baśni. To jest, to jest na podstawie, jeżeli dobrze pamiętam, rosyjskiej jakieś klechdy czy baśni. Właśnie, właśnie, myślałem. Myślę, że, że nie tylko poprawić, ten fragment. Stwierdzenie, Myślę, że, że, że, że scenarzyści są wspaniali, bo <śmiech> zrobili wszystko ja mówię, po ten, początek, ten początek. To, nie, ten to, początek. to, to, to dałeś ciała stare. Nie, nie, nie, nie, po nie, nie, Szekspirowsku nie, nie, nie, nie, nie dlatego nie, że nie, nie, nie. to jest właśnie na podstawie legendy europejskiej, nie rosyjskiej, tylko właśnie w takiej bardziej południowej. Mm -hmm. uh, no. Nie, to znaczy te Ja myślę, że ta przeplatanka, którą mamy fabularną. E e <coughs> Przepraszam, myślę, że bardziej początek i koniec e niż środek tego filmu, jest, e jest bardziej z takim. takim ta ma taką dramatyczną atmosferę. Jest taki zamknięty. Mamy kilka postaci, każda z nich dąży do jakiegoś celu. Ten, to jest bardziej taki dworski klimat, taki, taki bardziej klimat intrygi, zamieszania. No okej, okay, um, no taki no, bardziej szekspirowski. Bardziej okej. Okay, okay. no, no, okay. no, no, są, są fragmenty, które, które, które bardzo mi przypominały takie dobre dramaty. A podobał Ci się film? Podobał mi się film. My też się podobał. Film jest, gdybyście nie widzieli poprzedniego filmu Bartona, poprzedniego, poprzedniego, albo poprzedniego, poprzedniego, poprzedniego, wydaje mi się, że poprzedniego, poprzedniego, poprzedniego filmu Bartona, Czyli miasteczka Halloween. Ale to, ee, to nie była jego reżyseria, nie była? Nie, ale no, to no nie była jego reżyseria, ale to był, to był film, jakby utrzymany w No ja wiem, duchu firma pod swoim nazwiskiem, bo to. był Tim Barton's. Tim Barton's, tu jest tak samo. To obejrzyjcie, to jest jakby kontynuacja jakby tego klimatu, który, który zaczął Barton w, w, w, w, w Mesteczku Halloween. Halloween. Ale to bardziej znane jest pod oryginalnym tytułem. <słuch> czyli Nightmare Before Christmas, czyli Koszmar Przed Bożym piątka. Dziękuję. <laughs> Odrobiłem e, lekcję do domu. E, e, no no wr to... Wróćmy do, do panu młodego i powiedzmy do końca, o czym, o czym jest film. Film jest to oczywiście jak już mówiliśmy narzeczony w nocy w noc tak, przed zupełnie, ślubem, przypadkowo. zupełnie przypadkowo wypowiada słowa przysięgi, przysięgi. małżeńskiej budząc gnijącą pannę młodą która trupa tak która przysięgła sobie że, że znajdzie narzeczonego dobra dobra, dobra dobra dobra tak dobra nie nie, nie nie nie będę spoilerował. W każdym razie film mi się podobał. Podobał się? Mnie też się podobał. I nie wiem, co w nim takiego było, może, może to, że za bardzo porównywałem go do Miasteczka Halloween, bo wydaje mi się, że Miasteczka Halloween jest nie dość, że ciekawsze, to jeszcze głębsze i wydaje mi się, że Miasteczko Halloween była lepsza muzyka. Nie wiem. Nieprawda, nieprawda, nie? nieprawda. Znaczy z muzyką to się mogę sobie z tobą zgodzić, dlatego, że Daniel Alfman niczym mnie tutaj nie zaskoczył. Ostatnio, jak słucha, oglądałem, słuchałem jego muzyki do filmów, to, to ostatnio w Buntowniku z Wyboru był, był, był całkiem niezła muzyka. A, a tak ostatnio to, to, to, to, to nic ciekawego nie dał. Cały czas są takie same chórki, które były i, w, i, i tutaj były, i w miasteczku Halloween były, i w ale Batmanie. Wiesz, wiesz, i wiesz, wiesz, wiesz, okay, ale wiesz, co mnie najbardziej y, m, zabolało, jeżeli chodzi o muzykę, to, jest, to było to, że w miasteczku Halloween, miałeś wychodząc z kina, miałeś jakieś melodie w głowie, które cały czas ci jakby cały czas je słyszałeś. To są przynajmniej dwie, trzy piosenki, które ja zapamiętałem dobrze z miasteczka Halloween. I cały czas odbijają się w głowie. Tutaj tak nie było, ale no, no, myślę, że to jest takie bardzo subiektywne. Znaczy ja jak oglądałem ten film Gniejącą Pannę Młodą, to zupełnie zapomniałem o tym, że wcześniej był jakiś film, który Barton filmował firm, swoim nazwiskiem. Nie, ale ja się u rzeczy porównuję. Ja nie mówię, że, że rzeczywiście że rzeczywiście jest to jakiś, jakiś punkt wyjścia do porównania, bo to, znaczy, to troszeczkę inne są te filmy. Ale znaczy, jednak... Trudno nie porównywać, to ja no, wiem, bo tak. to ta sama technika, mm -hmm. ten sam twórca i tak dalej, ale jednak wtedy, kiedy ja oglądałem ten film, to jakby zapomniałem o tym, że, że, że to jest Barton, że to jest następny film w tej konwencji. Słucha się bardzo dobrze aktorów. Dep jest po raz kolejny udowadnia, że jest no, no chyba jednym z najwyższej klasy aktorów teraz. Jest Naprawdę, jest, na, na, naprawdę warto, warto posłuchać Depa i tego, co on robi ze swoim głosem i ze swoją rolą. Ja szczerze mówiąc, jest mi ciężko go w niektórych rolach poznać jako Depa. To jest bardzo wysokiej klasy aktor. To jest właśnie fajne, że tutaj, podobnie jak w, w tym, w ekspresie polarnym, mhm. twórcy, chcieli, animatorzy, chcieli stworzyć z tych kukiełek uzewnętrznić cechy, które są widoczne u aktorów. Mhm. To jest bardzo fajne, dlatego że oglądamy na przykład jakąś postać animowaną albo kukiełka. I, I można Wysukujemy się dopatrzeć w jakichś takich cech. Wygląda pierwszy, z... raz, pierwszy raz jak ty, się z tym spotkałem to był, y, był Dragonheart z Kaszczanem ale Jak to się nazywało po polsku? Dragonheart. Serce Smoka? Serce Smoka, nie, o dzięki. Nie, to nie było Serce Smoka, nie, nie, to, to, to było serce... coś innego. To Co było coś innego, ale w każdym razie no pamiętam Dragonheart. Z, z Connerem, kiedy wymedalowano twarz Smoka, tak, że przewinaszam na kanale. Taki najbardziej spektakularny, pamiętam, on się tak strasznie no tak, tak, ale ja zupełnie, zupełnie. W materiałach promocyjnych było pełno tego, był cały film półgodzinny na temat tego, jak oni tą twarz tego Smoka robili. No Tak, ale I dla mnie ta, zupełnie był... jakoś nie przypominał mi Connerego. Jednak, nie, nie? jednak. Natomiast tutaj Depa bardzo przypomina, tak samo jak Christopher Lee. Tak, też, tak widać też. po Christopherze Lee. Że Pastora i... Mamy Christophera Lee, ale powiedzmy coś więcej o może o scenarzystach, może o. o no tak. mm, mm. Ale słuchaj, scenarzystów jest dwóch, jest John August i Pamela Petler, może powiemy najpierw o Pani Pameli, więc pan, Pani Pamela jest, miała tą przyjemność albo nieprzyjemność stworzyć postacie do filmu, do serialu Sabrina, nastoletnia carownica, mm -hmm. coś takiego, coś ciekawszego jest coś jej się jeszcze? co moglibyśmy skomentować? No to tam wszystko. A... Dużo ciekawszy, ja myślę, jest, um, jest pierwszy scenarzysta, główny scenarzysta tego filmu, bo to jest facet, którego e, karierę możecie sobie obejrzeć, prześledzić na pewno albo na filmwebie, albo na IMDB. Warto zajrzeć. Zadebiutował świetnym, e, mówi się na to, klonem Pulp Fiction. E, przynajmniej tak był recenzowany ten film. To jest *Go*. Go. Tak, z 99 roku. Film warte obejrzenia, naprawdę. To jest jego debiut i widać, dlaczego tym zadebiutował i dlaczego się wybił do góry. Później był serial, później był Tytan. Właśnie, ziemia. to jest takie niesamowite, że on u niego jest ten świat fabularny, przeplata się z animacją. Mhm, tak, tak. On widać, jest taki bardzo widać, że jest elastyczne. bardzo. Tak, że widać, że widać tą elastyczność w tym, w, tym, w tym, jak pisze i w tym, jak. Znaczy, nie mówię o gołym Mówimy o elastyczności, o... dlatego, żeby go zrehabilitować w waszych otach, po tym, jak powiemy, że zrobił dwie części yy, aniołków, aniołków Charlie'ego. Charlie tak. Facet pracował nad aniołkami Charlie'ego, robił, robił Big Fish razem z Bartonem w, w zeszłym roku, nie? Dwa lata temu. Dwa, dwa. I ostatnio Charlie i fabryka czekolady. Yy, to, to jest takie nazwisko, które dobrze jest zapamiętać, jest, jest kilku takich scenarzystów, które, którzy widać, że się wybijają i widać, że będą robili dobre rzeczy eee, i na pewno on, on pisze teraz jakiś nowy film, no właśnie już go napisał To jest, jest niesamowite, tak, dlatego, że facet tu jest tak na dobrą sprawę nowiutki, bo od siedmiu tak, lat pracuje Tak, tak w 90, zawodzie i całkiem nie jest 90, rok to jest, ja pamiętam, że oglądałem Go, to był, to był jego debiut, to, to ja oglądałem ten film jakieś, no cztery lata temu, no nie, po, nie od razu po tym, jak był ale, ale naprawdę szybciutko się wybił. To jest, no, widać, zdolny face. Bardzo szybko doszedł. No, taka ciekawa anegdota, ciekawa, no, no, ciekawa konkluzja na temat tego, jak, jak szybko można zrobić. A wracając do Bartona, formy. to mm. dla mnie to, że on wcześniej nie reżyserował miasteczko Halloween, a teraz zabrał się za gniącą pannę młodą, to jest jakby dowód na to, że ta, pier ta pierwsza jego historia to była jakby taka wprawka. On, on to bardzo eksperyment. Bardzo eksperyment, no właśnie. To, to on, on, jakby nie miał tej pewności, czy się tutaj odnajdzie, i najprawdopodobniej wziął sobie jakiegoś fachowca. Tak. I ci fachowcy mu zrobili, on tam był producentem, był współscenarzystą, i w momencie, kiedy się okazało, że to jest sukces, mm. i on, pomimo faktu, że nie był reżyserem, to jednak wszędzie mówił, że to jest jego to tutaj wydaje mi się, że wypłynął na szerokie wody i postanowił zostać reżyserem. Tak, widać że, widać, że jakby sprawdził się w tej formule, sprawdził się robiąc to, sprawdził się... Jaka ciekawa uwaga, która mi umknęła. Wiem, czy zauważyłeś, oczywiście mamy dwie krainy. Mam krainę umarłych, do której trafia Narzeczony, który jest porwany przez, przez, przez, przez niejącą panę młodą. I mamy też taką zwykłą, Zwykłą, zwykłą rzeczywistość, taką zwykłą, skrzeczącą rzeczywistość. A to właśnie jest bardzo ciekawe, bo Zwykły. to tak jak w soku z Żuka. Tak, no oczywiście no, wszyscy, którzy oglądają Bartona, bo kiedykolwiek oglądali Bartona, włącznie z Batmanem, włącznie z, z tymi jego starszymi rzeczami, to na pewno dostrzegą takie, takie bardzo wyjątkowe rzeczy, jeżeli chodzi o jego, jego wizję artystyczną. Ale to, nie o tym mówię. Coś ciekawe, zauważam, że kolorystyka, którą wybrali sobie twórcy, Pokazując krainę umarłych, jest dużo cieplejsza i taka bo, dużo bardziej sympatyczna, i dużo bardziej um, taka tak ciekawa, to prawda, prawda? Tak, tak, niż, tak niż, samo to miasto, niż samo to miasto żywych tak naprawdę ludzi. I, i, i, to, I to jest fajne. To, to, to, za pierwszym razem zupełnie to do mnie nie dotarło. Dla mnie to było tak, tak, na, tak naturalne, że jak oglądam dla zmarłych w, w wykonaniu Bartona, nawet w piosenkach, prawda? Piosenka. Piosenki te takie, na przykład otwierająca piosenka, jest taka smutna, ciężka, wszystko jest brudne, wszystko jest, wszystko jest takie wytarte. Bardzo ciekawy kontrast, bardzo ciekawe przełożenie takie. No tego nie było w miasteczku Halloween. Natomiast... Bez, bez przesady, dlatego, że w miasteczku Halloween masz też dwa światy, jest miasteczko Halloween i świat Świętego Mikołaja. A ten kontrast nie jest tam odwrócony. No jak, ja, jak nie może być kontra? Jak, jak to nie może być kontra? Nie jest, znaczy jest, jest kontrast, jest tylko kontrast. że on nie jest odwrócony. Nie jest tak, bo w teorii powinno być tak, że w miasteczku Halloween, gdybyśmy przykładali ten schemat, który mamy tutaj, to powinno być tak, że w miasteczku Halloween jest ten świat świętego Mikołaja jest ciemny, brudny i tak dalej, a tak nie jest, bo tam Dobra, jest odwrotnie. To jest po prostu ciekawy pomysł kon koncepcyjnie. Najciekawsza jest informacja taka, że ten Barton razem ze spółką zrobili tego Nightmare Before Christmas w 93 roku bodajże I już dwa Nową lata czasy, później, już dwa lata później my. zaczął pierwsze kroki w kierunku zrobienia gniejącej panny młodej. I dla mnie to jest takie niesamowite, bo to jest żywy dowód na to, że. Ten film powstał poza kanonem. Hollywood ma pewien schemat tworzenia filmów animowanych, czyli tak. Disney i, tak. e, i, i, Dreamworks. i Dreamworks. Właśnie, tak. to są dwa przodujące giganty kina animowanego, a tuż obok mamy takich twórców jak właśnie Barton ze swoimi kukiełkami i Wallace Gromit. Aha, Park, tak? tak. Park. Mhm. Znaczy, tak, i, i, i to jest fajnie, to jest fajnie, że, że twórcy, którzy tak ciężko się przebijali przez tą animację, kiedyś, dawno, dawno temu właśnie jak Park, czy tacy właśnie eksperymentorzy jak Bert, Berton, i, i tacy eksperymentatorzy jak na przykład japońscy twórcy, teraz przebijają się, jakby do powiem brzydko, po angielsku, mainstreamu, czyli to takiego głównego nurtu kina. To jest, to jest no właśnie, że oni tutaj oni, oni robią. I, I to procentuje teraz, prawda? Tak, ale to dzięki temu oni się wybijają na tle całej reszty, dlatego że Disney i, e, i DreamWorks trzaskają po prostu. Co roku jest nowy film, który oglądamy i te filmy jednak jakby na to nie są, do siebie podobne. są do siebie podobne. Chociaż trzymają poziom. Ja wiem, że ciekawe. trzymają poziom, No ale każdy, no nawet filmy fabularne trzymają poziom. Miałem kiedyś z Tobą taką rozmowę, że rozmawialiśmy na temat filmu, który był kiepski scenariuszowo. Ja Ci mówiłem, że to jest kiepski film, a Ty mi mówisz, no tak, ale popatrz sobie, zobacz, jakieś wspaniałe zdjęcia, jakaś świetna reżyseria, jacy aktorii, ja mówię, Czasami no nie tak ważne, jest. ale to gówniany film, bo jest gówniany scenariusz, ale to nie ważne. I tak samo jest, wie. Jest z skinem animowanym, że ja domyślam się, że animatorzy i cała reszta zrobi odwali całkiem niezłą robotę. No popatrz Madagaskar. Mm. Prawda? Że, że, jednak, że jednak to jest, to jest niby dobry. film, Ludzie lubią ten film. Nie ja lubią, on jest potwornie popularny, ja nie wiem dlaczego, bo on jest bardzo słaby scenariuszowo. No właśnie. Bardzo słaby scenariuszowo. On jest słabiuteńki jak. Jak, nie, jak nie, nie, nie, nie, ja, nie wiem co? Jak nie wiem co, no naprawdę no to jest jeden z najsłabszych filmów animowanych scenariuszowo. Nie mówię naprawdę i, i, i to też jest tak, że aktorzy odwali tam kawał dobrej roboty i, i te gwiazdy pchają się teraz do tych filmów animowanych. Kiedyś nie można ich było zmusić. A teraz, wszystkie największe gwiazdy, to jest, to jest wyróżnienie, żeby zagrać u Disneya, u Pixara na przykład. To jest wyróżnienie, żeby zagrać u Pixara, żeby zagrać w, w animacji DreamWorks o, nie wiem, o żółwiach albo o Kosmitach albo czym tam jeszcze no, co. No, tam, no, no, Nie, to nie będą jeszcze tego robić. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ponieważ. Jestem absolutnym, chyba do, do, do śmierci już będę fanem Gałązki Salamon i jej tłumaczeń i to jest film tłumaczony przez Gałązkę Salamon. E, op, odśpiewał ktoś jakieś peany w, na, w, na łamach przekroju na temat jej tłumaczenia tego filmu. Ja uważam, że ono jest, jak na Gałązkę Salamon, jest bardzo dobre, to nie jest jej najlepsze tłumaczenie. E, a, jest najwyższej klasy, bo ona zawsze robi najwyższej klasy tłumaczenia i te nawet piosenki są zrym... piosenki są przepięknie zrymowane, wszystkie teksty wszystkie dowcipy są poprzekładane, wszystkie te, które potrafiła przełożyć, które mogła przełożyć. Zgadzam się, że, że, że jest to tłumaczenie o klasę lepsze niż Bartosza Ryszbięty. To wiesz, a jeżeli chodzi o Gałązkę Salamon, to była ta opowiadała kiedyś taką historię w, na temat Star Warsów tłumaczenia. Uh -huh. Mianowicie w, w języku angielskim w momencie, kiedy jest podwójne zaprzeczenie, uh -huh. to druga osoba nie, nie potwierdza tego zaprzeczenia, tylko równie zaprzecza. zaprzecza tak, tak. I, i, i, I mieli taki problem w tłumaczeniu, że Liam Neeson właśnie powiedział no, a z kontekstu polskiego musiało być tak. tak. I w momencie, kiedy, kiedy, kiedy tak zostało to przetłumaczone, to mówiła, że właśnie duży był śmiech na sali z tego powodu. No Bo tak. było, ewidentnie było słychać, że, że facet mówi no, a, a tłumaczenie było yes. No tak. No Słuchaj, um, ja nie wiem, dla mnie to jest tolerant. to jest bardzo, bardzo czwórka, no Ja bym cztery, ja cztery z plusem. Tak, bo. tak. tak. Plusem. Ja wiem, że ty uważasz ten film za gorszy od... od... Ja myślę, że on jest słabszy i, i, i nie dlatego, że, że robili go... Ja myślę, że nie ma w nim takiej iskry, jaka była w miasteczku Hali. Może to było coś pierwszego, może to było coś, coś, coś takiego, ale tam było... Tam był ten element, który mi się bardzo podobał, tej takiej, takiego, takiego, już wiem, już, już, już wiem, bo teraz jak mówię, to to tam się przypomina. Tam był taki element takiego smutku, tego, że było ci żal tych tych a właśnie, tutaj a, tego nie ma. Ale tutaj a właśnie, ta kraina a właśnie, a ja się z żywa, szczęśliwa, to wszystko jest takie bajkowe. No to właśnie, się no właśnie my, my, Dla mnie właśnie, dlatego ja wyżej ceny sobie Gniocą pana Młodę, bo tutaj jest właśnie takie sympatyczne, że, że jest radość, że jest. A nie, nie, nie. Mnie się podobało ten. ten jakby ta. To tutaj bije ciepło, a tam było tak, zimno. To jest taki. Miasteczko oni jest takim chłodnym filmem, takim smutnym troszeczkę tak naprawdę. Nawet trudno jest się. No, zidentyfikować z postaciami. Właśnie, właśnie. tak. Jest, to chyba doszliśmy do sedna sprawy. To jest to. To jest, to jest ten klik. Słyszycie? To jest ten. O uwaga, to jest klik mój. To jest piatka też jest klik. Uwaga, kliknęło nam. Tutaj dużo łatwiej jest zidentyfikować się z bohaterami. To są fajni bohaterowie. Je są ciepli i sympatyczni, nawet jeżeli są gnijący i nawet wypada, gminą, to właśnie, wypada no. im robal z oka i tak dalej, jest, są naprawdę ciepli i, i to zasługa aktorów, reżyserów i tak dalej, ale, ale mimo wszystko bliżej mi do klimatu miasteczka Halloween. I chyba tam skończymy 4? Cztery 4, plus? 4, 4 plus. a na zakończenie, a na no, zakończenie powiem. Ktoś powinien nie nie, nie, odczyta, nie konsultował mam ze mną. w wspaniałego news, a mianowicie reżyser filmu Miasteczka Halloween, pan Henry Celik. E, tak? Jak to było? Celik? Selik? Henry Selik. Selik, tak, Henry Selik. Będzie reżyserował film pod tytułem Koralina. Nie wiem, czy ktośkolwiek kojarzy ten tytuł, wydaje mi się, że nie, ale. Ludzie, którzy czytali książkę Gaimana, właśnie Nila Gaimana, to będą wiedzieli, że to jest właśnie coś w stylu takiej Alicji w Krainie czarów, tylko właśnie mroczne mm -hmm. i, i, i duży mrok, dużo tajemnicy i dużo strachu. I, I w ogóle jest. Według mnie to jest film, na który ja pójdę. To jest książka, którą warto przeczytać, ja też myślę. Ale w, premiera nie, chyba w przyszłym roku jest kończą produkcję nie, nie, nie, 2006, 2006 tak. No ale y, y, książka, nie, książka nie jest uważana za jedną z lepszych no. hmm. to jest. Ja ty, słyszałem, ty, ty, że ty... ona zyskuje bardzo dużą popularność w Stanach. To znaczy jest na pewno bardzo taka niszowa, mhm. prawda? bo teraz mało jest właśnie takich filmów, w których, w których jest taka psychodela z prawdziwego zdarzenia, a tam rzeczywiście jest psychodeliczne, bo nie wiem, matka ma guziki zamiast oczu i w ogóle jest jakieś bleh. Okej. Okay. okej. Ciekawie będzie zobaczyć wizualnie, lubi wizualnie ciekawe filmy. Więc... Ciekawe czy zrobił fabularny, czy zrobił właśnie tak jak tutaj. W taki, w taki sposób, tak, animowany. Dobra, słuchajcie, kończymy i powiedziałem, że dzisiaj będzie etnik, więc jest etnik. jak powiedzieć, dlatego nie będziemy szapów. Nie będziemy szapów. A, powiem właśnie, dlaczego nie będziemy szapów? Wszyscy się przestraszyli. Nie wiem, czy ci z was, którzy są angielskojęzyczni, słuchają Daily Source Code. Usłyszeli, że Adam Curry napotkał na straszny opór rozmawiając z, parlamentarzy... z parlamentarzystami z Parlamentu Europejskiego. Strasznie się przestraszył i pousuwał wszystkie mashupy, bo chyba wydaje mu się, że nie wolno ich puszczać. Mi się wydaje, że je wolno puszczać i, i będę je puszczał. Ale dzisiaj ich nie ma w, w, jakby w żałobie po wszystkich usuniętych plikach z, z, z komputera Damakery, który wpadł w histerię i, i pokasował wszystko, co nie jest Save, czyli, czyli, czyli nie jest licencjonowane na, na puszczanie w podcastach. A my będziemy dalej puszczać mashupy. I w przyszłym tygodniu też znowu będzie, aż nie zgłosi do nas za X. No więc czekamy na Zapraszamy, za zapraszamy. zapraszamy. Możecie sobie, może ktoś z ZAX ma ochotę skomentować? Pan Oksza pod... napisał pracę magisterską z, z prawa autorskiego, zapraszamy. co za, za za przyjdzie. Ile dostałeś? No dobrą ocenę dostałem, dostałem piątkę. Dzisiaj kończymy, kończymy utworem SpotSafe Music Network. Zresztą Hungry, Hungry Lucy, której słuchaliście wcześniej, też była Save. Utwór się nazywa Welcome to Cairo, czyli Witamy w Kairze i stworzył go pan, który się nazywa Jim Fiedler. Jeżeli chcecie go posłuchać, jeżeli chcecie kupić płytę, zapraszamy do music.podshow.com. Linki będą u nas w, na dole. Dziękujemy, że jeszcze raz nas słuchaliście i nas i naszych wypocin. Żegnają was do przyszłego tygodnia. Cortez i Oksha.